Rozmawiamy z panem Pawłem Kocelem, dyrektorem działu marketingu firmy Timac Agro. Jesteśmy na polach w Nowej Wsi Ujskiej. Impreza właściwie ma się ku końcowi. W tej chwili zabawa trwa w najlepsze. Panie Pawle, proszę o krótką ocenę tego dzisiejszego dnia. Co państwo prezentowaliście tutaj na poletkach? W zasadzie prezentowaliśmy nasze najważniejsze produkty, najważniejsze technologie w zbożach, w rzepaku, w pszenicy o zimnej, w więźmionach, w rzepaku o i jarem. Dla nas w tym roku Najważniejszym, właśnie najważniejszym, jednym z najważniejszych produktów jest Pink Pinkstart. Jest to nasza nowość, lat drugi obok Physiostartu. Ten produkt z kolei jest produktem dedykowanym typowo do rzepaku, do bezpośredniego siewu z nasionami rzepaku, do mieszania z nasionami rzepaku i siewu. Także jest to nasza nowość, którą w tej chwili w której w tej chwili rozpoczęła się sprzedaż no i staramy się na tych imprezach polowych, na panoramach Pulti Magagro prezentować ten produkt, ale również prezentować oczywiście całą technologię tak? i nawożenie startowe, i nawożenie nawozami granulowanymi, jak również nawożenie nawozami płynnymi, także to wszystko co mamy w ofercie chcemy zaprezentować naszym klientom a to spotkanie jest trzecim z kolei, bo w zeszłym tygodniu zaczynaliśmy 27 w Starym Luboszu, Dziś Jesteśmy w Nowej Wsi Łuńskiej, natomiast kończymy wszystko w Dębnie, koło Rzeszowa w najbliższy piątek. Jak Pan ocenia frekwencję i zainteresowanie rolników produktami, które Państwo prezentujecie podczas tych spotkań firmy Timak Agro? Jeśli chodzi o frekwencję, uważam ją za bardzo dobrą. Przyjeżdżają producenci, którzy są zainteresowani. To widzimy na podstawie pytań, które padają, czy to bezpośrednio na polach, czy już w trakcie spotkania tutaj na placu. Także są to producenci, którzy ewidentnie są zainteresowani, którzy stosują technologię Timaragro, którzy poszukują czegoś nowego. No i myślę, że odpowiedzią naszą dla nich są tego typu spotkania, bo nie jest to typowo szkolenie, ale jest to możliwość zobaczenia technologii na polu. No ale to widzę, że tutaj jest również sporo nauki, sporo, por, spora porcja dobrej wiedzy, fachowej wiedzy, ale i zabawa. Tak, bo zwykle dni polat to właściwie jest można powiedzieć święto dla rolnika. Tak, bo my prezentujemy oczywiście technologię, ale, ale też w jaki sposób chcemy ugościć naszych klientów poprzez właśnie zabawę, poprzez formy rozrywki, tak, żeby z jednej strony zobaczyli coś merytorycznego, ale z drugiej strony, żeby mieli możliwość też wspólnej zabawy. I to tu chyba bardzo fajnie wychodzi, bo i konkurs wiedzowy, i konkurs związany z formułą, no, jest żywe zainteresowanie, nikt się nie rozjeżdża, także myślę, że że ta formuła się przyjęła. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję.